Witam w drugim odcinku podcastu Credendo Vides Credendo Vides to podcast o wizjach przyszłości Pisarzy oraz twórców filmów Nie wiem jak bardzo udany był poprzedni odcinek Trochę mało komentarzy było Nie mogłem się zebrać też do nagrania tego odcinka Miałem plan co w nim się miało znaleźć Ale w ostatniej chwili został zmieniony No i mam nadzieję, że na korzyść Dobrze w ostatnim odcinku przenieśliśmy się do przodu o, o bardzo dużo lat I była to bardzo stara książka Dzisiaj chciałbym zaproponować dwie książki, tak jak poprzednio Ale tylko z tego powodu dwie, że jest to pierwsza i druga część Czy będzie ich więcej? Tak mi się wydaje, że będą Książki są w miarę nowe, bo pochodzą... 2007 rok została napisana. Część pierwsza, wydana w Polsce w 2010, a część druga pochodzi z 2009, ale również w 2010 wydana w Polsce. Już w miarę, w miarę aktualnie. Autorem książek, o których będę mówił dzisiaj, jest Dmitrij Glukowski. W ten sposób się to czyta. Jest to Rosjanin. Nie mam niestety, nie przygotowałem sobie żadnych informacji odnośnie tego autora. Być może umieszczę jakiś link do jego jakiejś biografii. Ale właściwie jego postać no, nie jest jakąś znaczącą postacią w świecie science fiction. Ale dlaczego, dlaczego w takim razie będę mówił o tej książce? i może w końcu zdradzę, chodzi tu o cykl Metro, czyli Metro 2033 i Metro 2034 hmm. przyznam się, że bardzo zaciekawił mnie sam tytuł i to co było napisane z tyłu książki to mogę zresztą Wam przeczytać czytam opis z Metra 2033 rok 2033 wyniku konfliktu atomowego świat legł za uległ zagładzie, przepraszam. Ocaleli tylko nieliczni, chroniący się w moskiewskim metrze. Dobra. I myślę, że to, to na razie wystarczy. Tak zaczyna się ogólnie cała nasza przygoda z metem. Jest to taka dosyć gruba książka, prawie 600 stron. Ale czyta się ją nieźle. To trzeba przyznać, że bardzo dobre opisy. No i najpierw może o pierwszej części. W pierwszej części jedyny, jaki niedosyt miałem, czytając ją, to trochę mało opowiedziane o samej Zagładzie. Zaczynamy już w momencie, kiedy Zagłada jest, jest historią. Ludzie żyją sobie w metrze. No, w ich sposób. Tam... Różni ludzie połączyli się w różnego rodzaju stacje miasta, powiedzmy. Te stacje miasta, kilka stacji, to połączyły się w swego rodzaju państwa. Wszystko to dzieje się w metrze. A w moskiewskim metrze, które, jak tutaj jest zapewnia nas autor, jest na tyle głęboko, że jest skutecznym skutecznym bunkrem. Możemy tam przeżyć sobie zagładę nuklearną. Bardzo dużym plusem, dla mnie przynajmniej, książki jest dodana mapa. Nie sprawdzałem, jakoś mnie to nie interesowało, czy jest to mapa rzeczywiście metra, która jest w tym momencie w w Moskwie. Czy jest to rzeczywiście mapa moskiewskiego metra? Jedynie nałożone są znaki. Czy jest ona fikcyjna? Nie mam pojęcia. Może kiedyś to sprawdzę. Jeżeli ktoś będzie słuchał, to może też da mi znać. Czyli ktoś był w metrze. Mapę tą metra można znaleźć na wielu stronach również na stronie samej książki, którą podam zresztą później i pewnie też w opisie do tego podcastu. Książka jest dosyć ciekawym połączeniem tak naprawdę dwóch gatunków, to znaczy Fantazy i, i science fiction. Nie mamy oczywiście żadnych wynalazków, jakichś nowatorskich, dlatego że no jesteśmy po zagładzie nuklearnej jednak. Ludzie starają się żyć trochę na siłę, mmm, tak jak żyli kiedyś. No, są już pierwsze osoby urodzone w metrze, więc no, już do, dokładnie w tym momencie nie pamiętam i zresztą nawet nie chciałbym podawać ile lat minęło od katastrofy. I to życie toczy się w miarę normalnie. Jest, hmm. Hmm, hmm, hmm. Dobrze, to może ja troszeczkę opiszę mapę. Przepraszam, to tak chaotycznie, ale to jak zwykle. Może się kiedyś nauczę mniej chaotycznie mówić o książkach? Dobrze, bo otworzyłem sobie mapę. Yy, I co możemy znaleźć? Yy. A, dobrze, to jeszcze wrócę do jednego wątku. Dlaczego mówię, że jest to połączenie fantazy science fiction? Science fiction, całe science fiction w tym to, to, iż znajduje się to w przyszłości, w jakimś realnym miejscu. No, czyli jest to jakaś wizja przyszłości, jest to osadzone mocno w realiach naukowych. Dlaczego fantazy? Fantazy dlatego, że możemy, przynajmniej ja pamiętam jeden, taki bardzo charakterystyczny, magiczny przedmiot. Nie żadne urządzenie, ale rzeczywiście przedmiot obdarzony magią. Więc można by było to nazwać. Poza tym całość to tak naprawdę książka drogi. Mamy um, podróż pe pewnego chłopaka od północnej stacji, patrząc na, na mapę, stacji Wogn. Pisane jest duży, więc jest to prawdopodobnie jakiś skrót i on rzeczywiście przemierza cały świat ten, który jest tutaj zastany mówię cały czas o pierwszej książce, czyli metro 2033 o... i jakie mamy nacje, które jesteśmy które możemy spotkać co ciekawe e mamy linię czerwoną, czyli komunistów. Objęli oni linię, jedną z najdłuższych linii w metrze od ulicy Podbińskiego aż do ulicy Sportiwy. Ale na swojej linii niestety musieli kilka stacji opuścić. Bardzo ciekawie się czyta książkę, bo bez mapy bardzo łatwo możemy się zgubić, a ja, pomimo już spoglądałem często na mapę, i tak zgubiłem się parę razy, gdzie odbywa się akcja książki w danym momencie. Więc mamy komunistów. Komuniści ustąpili tylko cztery stacje na swojej linii. Dwie czemuś, co nazywa się polis. To jest Jedyne miejsce są cztery stacje, bardzo blisko siebie. Zresztą cel podróży naszego bohatera. Cztery stacje, które, na których życie toczy się w miarę normalnie. Tam na siłę starają się, już tak, tak już całkowicie, żeby życie toczyło się normalnie. Tam jest czysto, tam jest elektryczność, tam ludzie się uczą i w ogóle. Jest to takie miejsce, do którego nie każdy może wejść. Rzeczywiście e, biurokracja obowiązuje wszędzie. Trzeba mieć odpowiednie dokumenty, żeby do, dostać się do niektórych miejsc. Pozostałe dwie e, stacje e, zostały e, zostało oddane związkowe Stacji Okrężnej w skrócie HANZA w skrócie, to Hanza, po prostu nazywa się to Hanza, to najpotężniejsza organizacja, która się znajduje. Zresztą Hanza e, ochrania też POLIS e, i jeszcze kilka. Z Hanzą ogólnie wszyscy się muszą układać. E, nie da się wejść na, e, na stację Hanzy, nie dając odpowiedniej łapówki. A e, i to są właściwie dwie najważniejsze siły, które znajdujemy w metrze, czyli komunistów i Hanze. Ale mamy też dosyć ciekawe inne, inne społeczności, o których chciałbym wspomnieć. Jest na przykład Czwarta Rzesza, czyli mamy, mamy faszystów, których też spotykamy w trakcie. Mamy Konfederację Arbacką, kupców, też bardzo ciekawa, mamy jeszcze konfederację roku 1905, z tego co pamiętam jeszcze gdzieś zamieszkuje sekta w którymś tunelu, jak już mówiłem stacje to takie małe miasta Całość metra jest takim wielkim organizmem, dlatego że na wielu stacjach brakuje danych rzeczy, które są na innych. Tak jak na przykład na stacji Wogun, z której pochodzi bohater, produkowana jest herbata, ale niezwykła herbata to herbata z grzybów. Najlepsza w metrze. Jest bardzo dobrze zaznaczony świat, bardzo ciekawe opisy w metrze 2033 zdecydowanie polecam tą książkę nie jest to droga książka cena na okładce jest 39,90 adres strony miałem podać www.metro2033.pl i to jest pierwsza z części. i kiedy ją przeczytałem no byłem, och e, nie do końca podejrzewałem, że będą kolejne części bo akurat nie wchodziłem ani na stronę, ani nigdzie więc Czytałem książkę i, i było fajnie. No ale jako, że je uwielbiam książki, to z moją żoną trafiłem na targi książki w Krakowie i tam okazało się, że zobaczyłem Metro 2034. Grubością podobne do pierwszej części, Troszeczkę, jakby to powiedzieć, troszeczkę inny, inny, inny opis z tyłu. No ale, oczywiście, po, po pierwszej części bardzo chciałem ją kupić. No i kupiłem ją. Już nie pamiętam w jakiej cenie. Cena na okładce to 39,99 zł. 9 groszy droższa od pierwszej części. Co ciekawe, okazało się później, że ostatni egzemplarz. Ci, którzy sprowadzili metro na targi książki, nie spodziewali się, że, że tak, tak wiele osób będzie chciało je kupić. No ja się nie dziwię. Najwyraźniej ci ludzie nie czytali pierwszej części, która naprawdę jest świetną książką, nawet dla tych, którzy nie do końca lubią science fiction, ale lubią dobre opowieści, dobrą książkę. I co mamy, co znajdujemy w Metrze 2034? Po pierwsze, znajdujemy mnóstwo, mnóstwo miejsca na stronach. Książka nominalnie ma 487 stron. Gdyby była taką samą czcionką i tak samo łamana z takimi samymi marginesami, jak poprzednia część, no to myślę, że miałaby o 1 trzecią mniej. Książka jest na siłę wydłużona żeby lepiej się prezentowała chyba na półce. Jeżeli sobie porównamy tekst wielkość czcionki i wielkość marginesów no to dojdziemy do wniosku, że półtorej strony no nawet trochę więcej niż półtorej strony w metro 2034 to to jedna strona w metro 2033 i to jest pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy no bo jeżeli mamy Mamy jeszcze przed oczami, jak wyglądała poprzednia część. Możemy to ocenić. Ale powiem wam, że to jest jedyny minus tej, tej książki. No może nie jeden. Jeszcze jednym minusem jest to, że tam nie ma takiej akcji i aż takiej wędrówki jak, jak w poprzedniej części. Aczkolwiek trafiamy na inne stacje. Dowiadujemy się o życiu w innych miejscach. Dowiadujemy się skąd na przykład jest prąd elektryczny w metrze jeszcze, gdzie on jest wydobywany, wydobywany, no, gdzie jest tworzony. I dowiadujemy się bardzo, ale to bardzo dużo odnośnie tego, jak wyglądała sama zagłada i jak wyglądała sama zagłada i jak zachowywali się ludzie w pierwszych momentach jak to się stało, że tyle ludzi przeżyło w metrze no i ogólnie pierwsze dni po zagładzie mamy naprawdę dużo opisów we wspomnieniach bohaterów którzy występują obie te książki, jeżeli przeczyta się je razem, rzeczywiście się wspaniale dopełniają. W pierwszej części, czyli w Metrze 2033, możemy nawet na chwilę wyjść na powierzchnię, dowiedzieć się, jak wygląda. Co prawda opisy są powierzchni, może nie jakieś, jakieś bardzo ciekawe, ale ciekawe są opisy mutantów, które, które zresztą są przyczyną większości problemów ludzi żyjących w metrze. Jest są powodem głównej akcji w metrze 2033. Metro metrze 2034 no już nie ma takiej akcji. spotykamy jednego bohatera z poprzedniej części. To jest dosyć ważną tak naprawdę rolą dla całości. Ale największym dla mnie no to co najcenniejsze 2034 to dopełnienie metra 2033 poprzez opisy e, samej zagłady e, plotek też odnośnie czy gdzieś jeszcze na świecie żyją ludzie dlatego, że e, ogólnie zagłada jest ogólnoświatowa nie tylko w Rosji nie jest tak, że są odcięci powiedzmy i nie wiedzą, chociaż taka możliwość też jest dopuszczona e, no ale nie wiedzą nie ma możliwości sprawdzenia tej teorii. Myślę, że to tyle o odnośnie metra. No może jeszcze z jednym takim zastrzeżeniem. Odnośnie metra 2033 powstała gra komputerowa. Nie miałem okazji zagrać w nią, z tej, z tej przyczyny, że niestety komputer, który posiadam, jest zbyt słaby, aby można było w nią zagrać. A poza tym, z tego co wiem, jest to strzelanka FPP tak? albo FPS. Ja ich nie rozróżniam. W każdym razie chodzi się z bronią i się strzela po, po wszystkim. O. I nie wiem, jaki ma związek z samą książką. Jeżeli jest to tylko mm, zabranie świata, to uważam, że to za świetny pomysł. Jeżeli starają się w jakiś sposób przenieść to, co się działo w książce, to jest to właściwie niemożliwe. Cóż hmm. jeszcze mogę powiedzieć? No, polecam wszystkim, gdyż jest to jeden z lepiej skonstruowanych światów, jakie czytałem ostatnio. Książka jest dosyć młoda, można ją sobie bez żadnego problemu zakupić. Myślę, że na jakichś tam na promocjach, wyprzedażach też, też się pojawi, jeżeli już się nie pojawiła w jakichś księgarniach internetowych po niższych cenach. Hmm. Tego, co widać na stronie, będzie kolejna część. Już się nie mogę doczekać. Myślę, że może tych części być sporo. Dlatego, że jest na tyle dobrze zbudowany cały świat i na tyle dobrze zbudowane relacje. Ten świat już jest kompletny. Tam już nie trzeba nic dokładać. Tam można na tym świecie, jak na dowolnym świecie właśnie fantazy, nawet zbudować sobie dowolną ilość opowieści, o, które nie będą nudne. Dlatego, że mamy mnóstwo nacji, które za, zamieszkują e, i mnóstwo stacji, które jeszcze nie zostały odwiedzone. Mnóstwo stacji, o których nawet nie wiadomo, co się na nich znajduje, które są zaznaczone na mapie. Więc można je zbadać. E, dlatego polecam wszystkim z zapoznaniem się z tym światem, bo ja myślę, że jeszcze usłyszymy o nim. Nie zdziwiłbym się, gdyby pojawiła się ekranizacja. Bardziej lub mniej udana. Myślę, że jednak trochę mniej. Bo jeżeli się skupią na tym, żeby oddać książkę, no to będzie problem. Jeżeli się skupią na tym, żeby wyciągnąć świat, myślę, że będzie to dobry film. No to właściwie tyle. Drugiego odcinka, Credendo Vides. Cóż mogę... Nie, już nie będę nic mówił. Pozdrawiam wszystkich słuchających. Proszę o komentarze. Postaram się nagrywać troszeczkę częściej odcinki, ale to zależy tak naprawdę od tego, czy będziecie słuchać, czy będziecie oceniać. No pozdrawiam Was. Marek. I na razie wszystkim.